Podcast Witam w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu i kolejnym podcaście z mojej serii recenzji książek Li Childa z cyklu Jack Reacher Ponad Prawem. Dzisiaj mam dla Was omówienie 13 tomu i dla przypomnienia jest to klasyczny 13 tom, a nie tak jak ostatnio 18, wydany w kioskowej kolekcji pod numerem 12, o czym mówiłem no, w ostatnim podcaście. Czyli cofamy się w przeszłość, bo poprzednia książka była z 2013 roku, a dzisiejszy tom... Wydany został pierwotnie w 2009 roku, 4 lata wcześniej. Na sam koniec poprzedniego podcastu tak sobie rozmyślałem, czy będzie czuć różnicę jakościową, no i ja tę różnicę czułem. I to czułem ją bardzo mocno. A dzisiaj, bo jeszcze tytułu nie podałem, będę mówił o książce pod tytułem Jutro możesz zniknąć. Już na starcie, no w zasadzie już to zaznaczyłem, ale wyraźnie wypada zaznaczyć, że to jest super książka. To jest naprawdę super książka. E, jeden z fajniejszych tomów tej serii. Po pierwsze narracja jest pierwszoosobowa i, i to jest jednak plus tego, bo nie ma takich niepotrzebnych rozdziałików akapitów z punktu widzenia tych złych. Lee Child, jeśli stosuje narrację trzecioosobową, to zwykle właśnie w tym celu, żeby gdzieś tam tylko co jakiś czas, tylko w kilku procentach książki dać nam takie pojedyncze akapity, które zdradzają nam myśli albo rozmowy tych złych i gdzieś tam teoretycznie one nam mają rzucać tropy a czasami ograniczają się tak jak w przypadku poprzedniej książki tak naprawdę tylko do jeszcze jednego zre zrelacjonowania tego co robi w tym momencie Richard a cała książka no do tej pory chyba za każdym razem w 95 99% zawsze jest z punktu widzenia Jacka no i to jednak wypada lepiej, jeśli ta książka w całości jest z punktu widzenia Jacka, bo nie ma takich, takich zbyt szybkich, niepotrzebnych zwrotów akcji, nie ma takich zbyt nienaturalnych zagrań, nie wiem, no jakoś tak do tej pory to, co przeczytałem, wyglądało tak, że jeśli książka była z pierwszej osoby, to ona ok, miała teoretycznie trochę wolniejsze tempo. My wszystkie wydarzenia śledziliśmy razem z Jackiem, ale dzięki temu to się chciało czytać, to się... Chciało cholernie czytać, bo y, chcieliśmy iść dalej. No i y, no ja to ponownie przesłuchałem to w audiobooku, więc y, odpada ten element, o którym teraz chcę powiedzieć, ale jeśli czytacie to w papierze, to właśnie te książki w narracji pierwszoosobowej, to się po prostu zasuwa. Te strony się przerzuca, żeby jak najszybciej przejść dalej. Jedyne, co w tym przypadku... Mm, no, to nie psuło książki, ale wpływało trochę bardziej na takie, w cudzysłowie, powolne tempo, to brak jakiegoś pomocnika dla Richera. No Zazwyczaj on tam kogoś znajduje, zazwyczaj jest to kobieta i razem z nią prowadzi całą tę sprawę. No tutaj mamy, przez większość książki tak naprawdę Richer jest sam i przez to nasila się to wrażenie takiego powolnego tempa. On ma tam jakichś sporadycznych pomocników, ale to są raczej ludzie postawieni na jego drodze z przypadku i raczej tylko na chwilę. I je, jeśli miałbym tutaj takie drobiazgi punktować na, na minus, no to romans Richera tutaj jest, jest słaby To jest właśnie taki mechaniczny seks z kobietą, z którą bardzo krótko się znał przez ten tom i, i, to, I to wypada źle, ona przychodzi do niego do hotelu, w zasadzie rozbierają się tak mechanicznie Uprawiają seks i się rozchodzą i to wszystko, no to wypadło akurat kiepsko ale z drugiej strony to nie zawsze musi być ogień, nie zawsze musi być wielka miłość, no. A Richard w końcu, no, może i nie w każdym tomie, ale w większości jest, jest niczym Bond, jakąś kobietę musi mieć. <laughs> Plusem jest tutaj świetny punkt wyjścia i on jest dość, dość długo rozpisywany, to nie jest tak jak, jak zazwyczaj, że to jest taki jeden impuls, jakiś jeden zbieg okoliczności, no to też jest oczywiście zbieg okoliczności, bo zaczyna się to od tego, że Richard wchodzi do metra i dostrzega u jednej z kobiet 11 punktów z listy opracowanej kilkanaście lat wcześniej. Listy, według której można rozpoznać zachowanie zamachowca samobójcy. Rozpoznaje u niej wszystkie 11 charakterystycznych typów zachowań. No i podejrzewa, że kobieta wiezie bombę. I to jest rozpisane na dość na, na sporo stron, bo on po kolei analizuje to punkt po punkcie. Także to jest przykład tej właśnie takiej, w cudzysłowie, powolnego tempa akcji i to jest przykład tego, że chcemy przerzucać te strony jak najszybciej, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. No tutaj e, już opis zdradza nam, co się wydarzy. No kobieta popełni samobójstwo, nie za pomocą bomby. I to wciągnie Richera w, w taki wir wydarzeń, w taką samonakręcającą się spiralę, gdzie będziemy odkrywać kolejne poziomy tej sprawy. Pierwsze wrażenie jest takie, że to nie prowadzi w zasadzie do niczego konkretnego i do niczego konkretnego nie zmierza. Pierwsze wrażenie jest takie, że w zasadzie na starcie odkrywa się przed nami cała historia, że odkryto wszystkie karty i ja przyznam, że tak, nie wiem, w jednej trzeciej książki to tak miałem obawy. Spodziewałem się, że to będzie raczej, że to nie będzie raczej ciekawa historia. No, myliłem się. Przyznam, że się myliłem. Kilka razy dałem się zaskoczyć to jest bardzo dobrze rozplanowana powieść kolejne zwroty akcji, kolejne przetasowania, odkrywanie kolejnych kart są naturalne to nie są takie hamskie zwroty są zaskakujące no i tak naprawdę do samego końca ciężko jest przewidzieć kto tutaj jest tym złym, a kto jest tym dobrym. No i, i między innymi dlatego w tej książce chyba nie mogło być e, tych akapitów z punktu widzenia tych złych, o których wspomniałem na początku, bo e, no, szybko byśmy raczej rozgryźli tę całą sprawę. Minusem... E, Niewielkim, ale jednak minusem jest trochę powtarzalność yy, schematu. Richard znów jest ścigany przez policję, znów jest ścigany przez FBI i jest ścigany przez tych złych. Przez wszystkich jest ścigany jednocześnie i znów musi uciekać i jednocześnie jak ucieka, musi rozwiązywać tę sprawę. Lekkim minusem jest znów Trochę za duże szczęście Richera, szczęście w analizowaniu i w przewidywaniu ruchów przeciwnika. On niby tego nie robi na chybił trafił, to niby nie są przypadki, Richer nie wierzy w przypadki, on niby wszystko sobie analizuje i, i przewiduje, no ale graniczy to z cudem, że tak powiem, <śmiech> momentami. Chociaż i tak nie, nie, nie jest to przekroczona jakaś granica, jaką przekroczyliśmy chociażby w książce Echo w płomieniach. Dużym plusem jest y, to, że cała ta sprawa, którą teraz yy, prowadzimy, ona dotyczy trochę wydarzeń sprzed lat. Ja lubię coś takiego, jak gdzieś tam wracamy do jakiejś wojny, gdzieś wracamy do jakichś wydarzeń z frontu, do czegoś, co się gdzieś tam wydarzyło i teraz to wychodzi na światło dzienne, teraz to jakoś powoli odkrywamy kawałek po kawałku. To nie jest jakoś tak bardzo silnie związane, to nie jest tak, że tamte wydarzenia to jest po prostu motor napędowy dla tego, co dzieje się teraz, no ale wychodzą pewne fakty, które my i to się czyta fajnie. Szczególnie, że te historie wojenne są no, dość mocne i dość brutalne. I w ogóle tutaj mamy kilka takich dość brutalnych scen. I to jest taki element, który wpływa na pewno na plus tej książki. Do tego ostatecznie mamy bardzo fajny finał. Ja w poprzedniej recenzji krytykowałem trochę finał 12-18 tomu, Nigdy Nie Wracaj. Tutaj... Yy... Zarówno ten pierwszy, ten taki wybuchowy, krwawy, długi, no dobrze poprowadzony finał jest, jest dobry, to nie jest takie tam ciach i, i mamy po wszystkim, to jest fajna, długa akcja, yy, trochę strzelania, trochę krwi, trochę zwrotów akcji, trochę zaskoczeń jeszcze przy okazji. Ale też całe spuentowanie tej historii, no nie jest jakoś szalenie zaskakujące tak naprawdę, no, zdziwiłbym się gdyby było inne, ale jest fajne. To całe zamknięcie ostateczne, te kilka ostatnich stron to fajnie puentuje tę całą książkę. No i, no i dzisiaj mi wyszedł krótszy podcast, pomimo że książkę polecam dużo, dużo bardziej niż tę poprzednią, ale też dużo mniej miałem do powiedzenia na temat numeracji i, i sposobu wydawania. Książka Jutro możesz zniknąć, czyli trzynasty tom Jacka Richera jest książką, to może jest złe słowo, ale lekką. No to się czyta lekko, lekko, szybko i przyjemnie. Tematy, które tutaj są poruszane może nie wszystkie należą do lekkich, ale to się czyta dobrze. To jest naprawdę dobry sensacyjniak i ja ją bardzo polecam. To jest bardzo dobra książka, od której równie dobrze można zacząć, bo do niczego konkretnego tutaj nie nawiązujemy. Na sam koniec jeszcze jedna kwestia, drobna. To jest teoretycznie plus, chociaż, chociaż mnie on trochę wkurzał. Nowinki techniczne. Z punktu widzenia naszego teraz, chociaż minęło 7 lat od wydania tej książki, to czasami jest śmieszne, jak oni tam coś tłumaczą o megapikselach, jak oni tłumaczą, że pendrive jest za mały, więc to nie może być plik tekstowy, to musi być zdjęcie albo coś takiego, bo przecież jak inaczej zmieściłby się na pamięć USB, jak tłumaczą w ogóle Richardowi, gdzie, gdzie ma odtworzyć płytę DVD, co to jest płyta DVD, bo w pierwszej chwili myśli, że dostał płytę CD i tłumaczą mu, gdzie może w ogóle zobaczyć film, że nie potrzebuje do tego odtwarzacza i tak dalej, i tak dalej. To z jednej strony jest trochę wkurzające, bo to pokazuje naszego bohatera w takim naprawdę ułomnym świetle. Z drugiej strony jest śmieszne, bo pokazuje jak bardzo, jak szybko zmieniają się czasy i jak... Przez umieszczanie takich szczegółów, jak bardzo, jak szybko te książki się starzeją. Bo ja pamiętam, jak mówiłem o pierwszym tomie, poziom śmierci, i wtedy się dziwiłem. Jedyne, co mi się tam rzuciło w oczy, to akcja na lotnisku, która w dzisiejszych czasach jest niewyobrażalna. Wydawała mi się mocno przebajeżona, chociaż teraz, jak sobie myślę, to przed atakiem yy, z 11 września możliwe, że takie rzeczy były dopuszczalne na lotniskach, bo. Bo to po 11 września wprowadzono tak e, rygorystyczne e, zasady podróżowania. Ale oprócz tego tamte książki się w ogóle, w ogóle nie zestarzały. A teraz jesteśmy 13 tomów dalej. I uważam, że książka Jutro możesz zniknąć już się zestarzała. Już teraz, gdyby to czytał ktoś młodszy, to by się pukał w łeb. Co to za stary dziad? Co to za tempak tam jest? I to z jednej strony trochę wkurza, bo... No bo mówię, stawia bohatera w takim świetle, z drugiej strony jest to fajne, bo, bo jest uwzględnione coś takiego. Pamiętam, jak czytałem pierwszą książkę, jeszcze raz do tego powrócę, to sobie trochę nie mogłem wyobrazić, jak to będzie za te 13 czy 20 lat w życiu Jackie Richera, gdzie on nagle się zrobi na przykład letni To wydawało mi się takie dziwne, niewyobrażalne. No i jak będzie pisał o takim dziadku? No i e, Child uwzględnia ten upływ lat u Richera, między innymi właśnie w tych detalach. I jest to takie, takie śmieszne zestawienie, że wiecie, Richer, który radzi sobie z wszystkim, który ma gigantyczną wiedzę matematyczną, gigantyczną wiedzę techniczną na przykład w temacie broni I, i, i taki Richard to jest ogromny kontrast pomiędzy jego inteligencją w tych innych dziedzinach, a całkowitym całkowitym brakiem wiedzy w technikaliach, on się gubi w tym świecie i to na to jest tutaj zwrócona uwaga, nie tylko poprzez technikalia, ale również w rozmowach z młodszymi agentami jest duży nacisk na to, że to już nie jest jego świat że on już wypada z obiegu Okej, okay, no i w zasadzie powinienem to powiedzieć wcześniej, a zakończyć jeszcze raz podsumowaniem, jaka to fajna, ciekawa książka, jak to się miło czyta. Tak czy siak, no polecam. Polecam, fajna książka. Może gdzieś tam na koniec pokuszę się za te kilka miesięcy o jakieś zestawienie. Nie umiem na chwilę obecną tak sobie w głowie ułożyć, czy jest to gdzieś tam szczytowe osiągnięcie do tej pory w, w tym cyklu, ale na pewno jest to jedna z fajniejszych książek. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Usłyszymy się pewnie niebawem, bo tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, teraz hurtowo jadę z Richerami i mam nadzieję nawet w tym roku nadrobić je do końca. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia. Cześć!